Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 55 Późno obudziłem się. Już wszyscy byli na nogach. Jedli śniadanie i rozpoczął się ów nieskończony ruch i kręcenie jak w mrowisku. Zrobiłem dzisiaj w partii kilka ciekawych znajomości, Poznałem finów i łotyszów, mało gadatliwych i spokojnych ludzi i czuwasza, którego starałem zbliżyć do siebie i wzbudzić w nim zaufanie, gdyż nie mając żadnego zatrudnienia postanowiłem na dniówkach uczyć się od niego czuwaskiego języka. Mój nauczyciel jest szczupły, niskiego wzrostu, Człowiek twarzy ściągłej, bladej, z wystającymi szczękami, jak u Tatarów, z twarzy przebija wyraz moralnej i materialnej nędzy, nos zakrzywiony jak u Krogulca. Pojęcia ma tempę, cieszy się i raduje z mojej pojętności, a gdy mu powtórzę, że ta, a ta rzecz tak się nazywa po czuwasku, Klaszcze z radości w ręce i uważa mnie za bardzo mądrego, a przytem okazuje mi coraz większą ufność. Na ręku ma piętno bradiagi, za włóczęgę też syłają go na osiedlenie do Syberii. Mówi mi dużo o czuwaskich obyczajach i ziemi swojej i widzę, że ma głębokie zamiłowanie swojej ojczyzny. Sąsiad mój z niższego Nowogrodu, którego przyjąłem za towarzysza podróży, zupełnie mnie zadawalnie. Pokazuje się, że niesłusznie go podejrzewałem. Ściele zawsze swoją pościel obok mnie i gorliwie pilnuje rzeczy moich. Z drugiej strony rozłożył swoją pościel Moskal z Jarosławskiej Guberni nazwiskiem Żukow. Jest bardzo przystojnym mężczyzną Cere ma śniadą Pełną życia i zdrowia Oczy bystre i przenikliwe Wesoło błyszczą się Jak czarny kryształ Rysy ma kształtne Męskie Ubiera się w czerwoną koszulę Manszestrowe czarne Szarawary Kajdany umiejętnie podwiązuje Żeby mu nie przeszkadzały W chodzie jest zalotny, wesoły i gadatliwy. Historia jego życia jest następną. Był on poddanym hrabiego Szeremietiewa i jego stangretem w Petersburgu. Guwernantka hrabiego, młoda i piękna kobieta, zwróciła na niego swoją uwagę i zbliżyła go do siebie. Miłosne stosunki Żukowa były tajemnicą. Hrabina sama odkryła je, zastawszy go pewnego wieczora w buduarze guwernantki. Hrabia rozgniewany na kochanków, guwernantkę z Peterburga wysłał do dóbr swoich, a stan Greta oddał do wojska. W wojsku Żukow był lubianym. Zręczny i dzielny żołnierz gorliwie wypełniał obowiązki służbowe, co bynajmniej najmniej nie przeszkadzało mu należeć do każdej pijatyki, do każdej zabawy i hulanki żołnierskiej. Gdy już nie było za co hulać, a koledzy jego przedsięwzięli wyprawę nocną dla ograbienia jakiegoś kupca, Żukow do niej należał. Wyprawa szczęśliwie się powiodła, żołnierze porządnie obłowiwszy się hulali, pili, częstowali i przez to zwrócili na siebie uwagę władzy, co było powodem do wykrycia winnych. Żukow został aresztowanym, sąd skazał go na dwa tysiące pałek i posłał do rot aresztanckich w Sweborgu. Tam nauczył się szewiectwa. W drodze szyjąc i reperując buty aresztantom, zbiera grosze, które zwykle w jednym dniu z kochanką swoją, starą babą idącą do Syberii na osiedlenie, przejada. Miejsce naprzeciw mnie leżące zajęło małżeństwo za kradzież idące na osiedlenie, także do Syberii. Żona młoda i czerstwa chłopka ma niemowlę u piersi, Mąż, równie młody, człowiek nieustannie rusza głową na prawo i lewo. Jednej minuty, jednej sekundy nawet nie może utrzymać głowy w prostej, nieruchomej pozycji. Konwulsyjne rzucania głową męczą go ogromnie i sprawiają, iż nie można na niego patrzeć bez odrazy. Jest to choroba świętego Wita. Leczyli go w Moskwie, ale bez skutku. Kręcenie i rzucanie głową co dzień bardziej staje się gwałtownem Tak dalece, że już biedny ten człowiek nie może na nic patrzeć i mówi z trudnością. Nie wiadomo, co jest przyczyną jego choroby. On sam powiada, że wyszedłszy z łaźni spocony i rozgrzany, zawiał go nagle wiatr, przeciągający z okien we drzwi i że od tej chwili głowa zaczęła mu kręcić się jak na sprężynie. Inni zaś mówią, że chcąc uwolnić się od wojska, do którego miał być wzięty, wsadził w ucho jakiegoś żuczka i że od tego czasu zachorował. Rozumie się, że do wojska w takim stanie wziąć go nie mogli, lecz żuczka z głowy nie mógł już wyprowadzić. I unieszczęśliwił się na całe życie Obok Kaleki miał swe legowisko młody starowierca Którego historią jako malującą usposobienie i położenie starowierców w skróceniu podaje Na moskiewskim przedmieściu w Rydze mieszka dużo starowierców Mieli oni tam kaplicę swoją Popa i jawni odprawiali nabożeństwa swoje. Około 1850 roku gubernator rykski Suworow wydał rozkaz zabraniający im publicznego nabożeństwa. Starowiercy nie posłuchali rozkazu i jak poprzednio zbierali się na modlitwę w kaplicy. Widząc to gubernator... Rozkazał zapieczętować kaplicę i zabrać kościelne ich księgi. Urzędnicy za pomocą wielu żołnierzy otoczyli kaplicę i przystąpili do wykonania rozkazu. Było to wieczorem. Młodzież starowiercza wracała z roboty, a widząc co się dzieje stanęła w obronie świątyni i gradem kamieni sypnęła na wojsko. Przeła się żwawa bójka, wojsko przemogło, siedemdziesięciu starowierców aresztowało i kaplicę zapieczętowało, zabrawszy z niej poprzednio wszystkie księgi. Długo ciągnęła się ta sprawa starowierców, skończyła się zaś bardzo smutnie dla nich, albowiem wielu zmusili do przyjęcia prawosławia. Wielu wcielono do wojska na Kaukazie lub posłano na osiedlenie i do kopalni w Syberii. Nasz starowierca różnił się głównie szczodrością od swoich współwyznawców. Wiadomo bowiem, że starowiercy, podobnie jak Żydzi, u nas są oszczędni, skąpi, a nawet sknery. O czystości mają bardzo błędne wyobrażenia. Mówią oni, że człowiek powinien folgować swojej naturze i nie powinien wstrzymywać popędów namiętności. Stąd moralność ich jest mocno podkopaną. Stracenie czystości dziewiczej nie uważa się za hańbę, a niewierności małżeńskiej za grzech. Z drugiej strony starowiercy odznaczają się miłosierdziem, Chrześcijańskim, liczne jałmużny dawane aresztantom, najwięcej od nich pochodzą. Pamiętając na zdanie Chrystusa, ażeby nie szukać chwały ze swoich dobrych uczynków, przychodzą w nocy do ubogich, wstydzących się żebrać, pukają w okno i zostawiając jałmużnę odchodzą. Przed idącą partią aresztantów Rzucają pieniądze na drodze Albo też kładą i pieką pieniądz W bułce chleba przeznaczonej Na jałmużne Współczucie ich dla aresztantów W części tłumaczy się tem, Że między nimi Wielu ich współwyznawców Znajduje się Najgorętsza i najczęstsza Modlitwa starowierców Bywa w nocy. W czasie snu ludzi i całego przyrodzenia. W stosunkach swoich z ludźmi grecko-moskiewskiego wyznania i w ogóle z ludźmi wszelkich innych wyznań są nieufni i podejrzliwi. Podobnie jak Żydzi używanie pokarmu razem z ludźmi innego wyznania uważają za grzech. Miski i łyżki, któremi jadł obcy człowiek, starowiercy czyszczą i myją jako splugawione W domach swoich nie dozwalają palić tytoniu, nazywając go pogańską rośliną i wiabelską Sami nie palą i tabaki nie używają, wódki nie piją, stąd między nimi większa zamożność, bo nie przepijają i nie tracą na wódkę jak prawosławni ostatniego grosza. Obrazy w domach i kaplicach są zwykle stare i niekształtne bochomazy. Tło czarne, twarze świętych smutne i poważne. Przed obrazami nowszego pędzla, w których i rysunek i koloryt jest piękny, nie chcą się modlić. I odrzucają je jako wzbudzające rządze zmysłów i ziemskie myśli. Monastyry starowiercze zowią się skity. Znajdują się one zwykle w borach, w puszczach, dalekie od mieszkań ludzkich, a rzadko we wsiach. Zakonnicy mieszkają w osobnych domkach, mięsa wcale nie jedzą, lecz czystości nie przestrzegają. Podobnie i zakonnice starowiercze mięsa nie jedzą, a o czystość dziewiczą są mniej dbałe. Ścigany, potrzebujący wsparcia, łatwy między nimi znajduje przytułek i pomoc. Nie we wszystkich skitach znajdują się kaplice czasownie, a to z tego powodu, że rząd Zabrania im jawnego odprawiania swoich obrządków. Dużo skit znajduje się za Wołgą w Siemianowskim powiecie Niżegorockiej Guberni, w Brańskim powiecie Orłowskiej Guberni i w innych okolicach. Starowierców w Moskale nazywają raskolnikami, to jest odszczepieńcami. Obszerna i szeroko rozgałęziona sekta starowierców rozpadła się na liczne, pomniejsze wyznania i sekty. Jedna z nich zamiast księży ma kapłanki. Na ten urząd duchowny wyszukują czystej i niewinnej dziewicy, a że o taką dosyć jest trudno, więc obierają i taką, co niewinność straciła. Sądzę, że kobiety emancypantki na zachodzie bardzo sympatyzowałyby z tymi sekciarzami, gdyby wiedziały, że między nimi kobiety, a nie mężczyźni są księżmi i że niewiara małżeńska nie jest za grzech uważana. Po południu zabrzmiała bałałajka na korytarzu i aresztanci z kochankami swoimi za pozwoleniem żołnierzy puścili się w tany. Wysunął się naprzód młody, przystojny, zgrabny i zwinny aresztant w manszestrowych szarawarach i w czerwonej koszuli. Na nogach miał kajdany. Tanecznica jego była młodą i miłą kobietą. Tańcowali z sobą kozaka. On z wielką gracją podbiegał w dziwnych i krętych podskokach do swej lubej, a ona uciekała przed nim i uciekała. Ale gdy pomimo kajdan na nogach puścił się w prysiudy, tanecznica zatrzymała się chwilę i drobnym krokiem obiegła go w koło. On tymczasem, jak strzała, zniżał się ku ziemi, suwał, zrywał, i takt wybijał kajdanami, dodając takim sposobem energii słabym tonom bałałajki. Skończył prysiudy i znowu siłą podbiegł do niej. Ona się z wdziękiem usuwała. Podejmował ręce, jakby do uścisku. Ona umknęła, spuściwszy w dół oczy. Ściga ją już jest przy niej, ale wtem, jakby się mszcząc za długie zaloty, oddalił się w szybkim męskim podskoku. Żal jej było kochanka, więc tańczy za nim. Zawraca się ku niemu, wabi ręką, wabi okiem, aż padli sobie w ramiona i wystąpiła druga para. Tańcował Symionow ze swoją Marfą. Wysoką i silną dziewczyną Siemionow w aksamitnej czapeczce Nie tańcował z gracją poprzedniego Lecz za to z większą energią Taniec jego był to taniec Najezdnika, łupieszcy Kajdanami brząkał jakby szablicą A ku lubej zbliżał się Dlatego tylko, ażeby się zaraz Oddalić na łup Mocny skok Energia i siła nowego uroku dodała temu pełnemu namiętności tańcowi. Tak musieli zaporożcy kozacy tańcować. Po nim puścił się w pląsy Żukow ze swoją starą kochanką, chociaż w jego tańcu było więcej zwrotów, skrzywiań łamań, lecz nie było czucia i ognia prawdziwego kozaka. Kozak jest taniec ukraiński, stąd on rozszedł się po całej Moskwie, lecz w żadnej wielkorosyjskiej stolicy nie tańczą go tak pięknie jak nad Dnieprem. Do wieczora trwały tańce, rozochoceni żołnierze przynieśli do etapu i wódki surowo zabronionej aresztantom, a tak skacząc i pijąc, Całując kochanki, a inni przypatrując się temu, wesoło spędzili dniówkę w polanach, dla niepoprawnego radia .pl czytała Katarzyna.